godzina piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. W szpitalach powiatowych przed południem symboliczna minuta ciszy to punkt kulminacyjny akcji protestacyjnej przeciwko cięciom w wycenach badań i pogarszającej się sytuacji finansowej placówek. Akcja przebiega pod hasłem Szpitalne łóżko poczeka choroba nie". W szpitalach, które włączyły się do protestów wieszono flagi i plakaty. Dziś przed południem personel wyjdzie przed budynki, mówi prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Waldemar Malinowski. O 11.45 minuta ciszy przed szpitalami dla systemu ochrony zdrowia, bo on zaraz upadnie. Rosnące koszty energii, leków, wynagrodzeń, cięcia w wycenie badań wykonywanych ponad limit oraz niezapłacone nadwykonania powodują, że rosną długi szpitali, mówi Sebastian Wysocki, dyrektor szpitala w Mońkach na Podlasiu. Nieopłacone 1,5 miliona nadwykonań w zakresie ortopedii i około 3 milionów w zakresie rehabilitacji, z czego 2 miliony z to rehabilitacja pooperacyjna. Protest szpitali powiatowych potrwa do piątku. Joanna Stankiewicz. Polski Radio. Trudna sytuacja. Zonda krypto w firmie. Prawdopodobnie nikt już nie pracuje, mówił w polskim Radiu 24 zajmujący się sprawą dziennikarz TVN. Michał Fuja. Po doniesieniach o braku wypłat dla inwestorów, katowicka prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie oszustwa i prania pieniędzy. Był taki moment po ujawnieniu przez media problemów z płynnością, że rzeczywiście jakieś transfery jeszcze miały miejsce. Natomiast od kilku dni właściwie nie mamy żadnych sygnałów, by czy to wpłaty były przyjmowane, czy w ogóle jakiekolwiek wypłaty były zlecane. A wręcz no, pojawiają się zupełnie inne informacje wskazujące jednak na czarny scenariusz. Odchodzą kolejno najważniejsze osoby ze spółki, znikają. Rada Nadzorcza rezygnuje i, i wszystko wskazuje na to, że w tej firmie po prostu już prawie nikogo nie ma. Brak regulacji rynku kryptowalut mógł wpłynąć na skalę problemów wokół giełdy Zonda Krypto, ocenia Ryszard Petru. Poseł klubu Centrum mówił w TVP Info, że gdyby ustawa o kryptowalutach nie została dwukrotnie zawetowana przez Karola Nawrockiego, nieprawidłowości mogłyby być mniejsze. Dziwię się, że drugi raz zawetował, no bo teraz wylewa się afera i ja bym oczekiwał od pana prezydenta czy od kancelarii odpowiedzi, dlaczego, czy nie uważają, że te weta doprowadził do tego, że skala problemu jest większa. Nie chcę powiedzieć, że w ogóle by nie było problemu, jeżeli to powstało wcześniej, miało złe intencje, no to oczywiście ta ustawa weszłaby, załóżmy, na początku roku. Natomiast skala problemu byłaby mniejsza, bo wcześniej by zaczęto to monitorować i można by wykraść nieprawidłowości, o których mowa. Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi śledztwo w sprawie podejrzenia oszustwa i prania pieniędzy związanego z działalnością Zonda Krypto. Na Dolnym Śląsku rozpoczynają się największe od dekady ćwiczenia służb pod kryptonimem OLEK 2026. Służby przez dwa dni będą ćwiczyć w kilku lokalizacjach, mówi wojewoda dolnośląska Anna Żabska. 25 jednostek i podmiotów bierze w tym udział. Bezpieczeństwo to nie tylko zakupy, to nie tylko procedura, ale przede wszystkim gotowość operacyjna i współdziałanie służb. I to będziemy ćwiczyć właśnie w tych dniach. Dzisiaj służby będą ćwiczyć w powiecie dzierżoniowskim i we Wrocławiu przy Placu Powstańców Warszawy i ulicy Gazowej. Inspektor Nobert Kurenda zapelował, aby mieszkańcy stosowali się do poleceń. Nasze wydzielone siły policyjne będą realizowały nałożone na nas zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, zadania kontrterrorystyczne, ale również kierowanie ruchem w miejscach tych zdarzeń. Mam ogromny apel do wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska. Bardzo proszę o stosowanie się do wszystkich poleceń, które będą wydawać policjanci na miejscach zdarzeń, w miejscach ćwiczeń. Do osób mieszkających w rejonach ćwiczeń będą wysyłane powiadomienia SMS. Pracownicy Parlamentu Europejskiego analizują wniosek polskiej prokuratury w sprawie europosła Grzegorza Brauna. Chce go zatrzymać prokuratura i postawić zarzuty napaści na ginekolożkę z Oleśnicy. Wrocławska prokuratura wzywała już kilkakrotnie Grzegorza Brauna, ale ten albo składał wnioski o wyłączenie prowadzących śledztwo prokuratorów, albo przedstawiał usprawiedliwienie nieobecności.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 Począć na nowo, tym razem za utrudnianie śledztwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent Donald Trump przedłożył zawieszenie broni z Iranem, mimo że nie dojdzie na razie do rozmów pokojowych. Trump zapowiedział jednak kontynuowanie blokady irańskich portów. Biały Dom odwołał planowany wyjazd wiceprezydenta J.D. Vansa do Islamabadu, bo delegacja Iranu nie chciała wziąć udziału w negocjacjach. Wcześniej Teheran informował, że żądania USA są zbyt duże. Nowy termin negocjacji nie jest znany. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Na północy mgły ograniczające widzialność do 500 metrów, wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni i północny, na wybrzeżu też zachodni. W dzień na przeważającym obszarze od 11 do 15 stopni cieplej, na zachodzie i północy tam maksymalnie 17, chłodniej na wybrzeżu 8 stopni, a w rejonach podgórskich Karpat tylko 6. W Polskim Radiu 24 mm. Powtórka programu. Pomówmy o tym. A ja następną. Postać ważną dla Polskiego Radia goszczę profesor Stanisław Jędrzejewski, medioznawca, ale oprócz tego dyrektor biura programowego, członek zarządu Polskiego Radia, no i kiedyś mój szef w jedynce, dyrektor pierwszego programu Polskiego Radia. Dzień dobry. Tak sobie myślę, że jak zaczynałem w tym radiu ho, ho, ho i jeszcze dawniej, a był to schyłek lat 70 to trafiłem na bardzo wiele postaci, które zaczynały pracę w polskim radiu tuż po wyzwoleniu, czyli początek polskiego radia. I te postaci to były postaci, które dla mnie były mistrzami. I to była ta relacja mistrz-uczeń i ja byłem takim malutkim uczniem. Znaczy początek to był jeszcze, jeszcze ale ja mówię nie, wcześniej, tak nie. ale rzeczywiście przez wiele jeszcze lat w Polskim Radiu pracowali, czy pracowały osoby, które zaczynały pracować w Polskim Radiu jeszcze przed wojną. Także no, chociażby spikerzy, tacy jak Tadeusz Bocheniński czy Zbigniew Świętochowski. E, ten, takich hmm. ludzi było jeszcze sporo do, pew, do pewnego momentu. No oczywiście e, e, e, biologia robi swoje, że tak powiem, więc e, musieli, e, musieli e, być e, zmienieni. Czy na lepsze to jest e, dyskusyjne, ale, ale w, w każdym razie te głosy zniknęły z anteny, niestety. No nie tylko głosy, bo ja zaczynałem pracę z osobami, które w tym radiu przepracowały kilkadziesiąt lat, bo już były na emeryturze, a w dalszym ciągu pracowały Marian Damski, rewelacyjny realizator, Malina Zasadzińska, cudowna oprawczyni, Jurek Roso przepraszam, Jerzy Rosołowski, przepraszam, byłem. Z panem Jerzy, zresztą wszystkimi owymi osobami w pewnym momencie dostąpiłem no, tego zaszczytu, że byłem na tej, Byłem z tego bardzo, bardzo dumny. I bardzo wiele osób, dziennikarzy, którzy uczyli zawodu. I ten moment, kiedy człowiek widział yy, dziennikarza, kolegę, który był rzeczywiście pewnym wzorcem i uczył tego zawodu, to była bardzo istotna rzecz. Ale ja myślę sobie, że to w pewnym momencie przez ostatnie lata, ale to chyba ze względu na polityczne zawirowania, zginęło. Tak, więc to na pewno jest tak, że ta, takie osoby są wzorcami. Bardzo często są mistrzami, są mentorami. Więcej dla e, młodszych, i ta relacja mistrz, uczeń e, w wielu zawodach, a na pewno w, w zawodzie radiowca, wszystko jedno, jakiej specjalności, czy to, jest reporta czy to są reportażyści, czy e, lektorzy, prezenterzy, no teraz właściwie to e, nie ma już lektorów i nie ma speakerów, prawda? To są takie. Takie, taka terminologia, która przyszła do nas tam, gdzie radio się rozpoczęło, w Europie przynajmniej, czyli z, z Anglii, z BBC. To te osoby są tak zwane znaczące albo osoby ważne dla, w, tych, w tym środowisku i nadają pewien ton, pewien klimat tej pracy pracy, która musi być bardzo precyzyjna i bardzo odpowiedzialna. I myślę, że to jest, że, że w wielu zawodach ta relacja się, no może nie zniknęła, ale w Zatarla. każdym razie zaciera w każdym razie. No. z jednej strony młodzi, przejmują stery. Z drugiej strony czasami pewne rzeczy, o które, których mogą się nauczyć od tych nieco starszych, są bardzo istotne. Właśnie kolega z redakcji ekonomicznej mówił mi, że niektóre firmy teraz próbują zatrudnić tak zwane pary, to znaczy doświadczony pracownik, bardzo doświadczony i młody pistolet i podobno z tego wychodzą zupełnie niezłe wyniki w niektórych firmach. Nie wiem, jakie, Trwają w każdym razie nad tym, nad tym badanie. Ale wracając do naszego radia, 100 lat jedynki, 100 lat polskiego radia. To taki miły dla radiowców rzeczywiście wiek, no bo chwalić się tym, że pracuje w firmie, która ma 100 lat? Fajne. To jest coś. ile jest... dyrektorze Ile dyrektor pracował? polskim radiu. No tak ja w pracowałem w ćwierć wieku, ale byli ludzie, którzy pracowali o wiele dłużej. I, i, i to pracowali na antenie. Ja, ja nie byłem antenowcem. No, zabierałem głos, miałem felieton i tak dalej, ale ja, ja, ja jestem analitykiem, ja jestem, ja opisu, opis, opisuję, badam radio, ale nie jestem oczywiście takim antenowcem, jak Tuko. Pan na przykład, czy, czy wielu innych kolegów, z którymi przyszedłem do radia i, i rzeczywiście długo pracowałem, ale to, to, to jest bardzo zawód, jeśli tak można powiedzieć, czy też funkcja, czy zajęcie bardzo specyficzne. W ogóle myślę, że te zawody... E, dziennikarskie to nie, nie niekoniecznie dziennikarskie, bo tutaj pracują ludzie, którzy. Realizatorzy. Ekle, ekle, właśnie, którzy nie są technicy. dziennikarzami, a z całą pewnością są radiowcami. Takich ludzi się nazywa dzisiaj e, media workers, prawda? Tacy ludzie, którzy są bardzo potrzebni, wręcz niezbędni, czy wręcz konieczni w takiej organizacji medialnej. No a dziennikarze pracujący na antenie, no to jest ten jakby szczyt piramidy, ale ważne wiedzieć, kto jest na, tym, na tej podstawie piramidy. Bez I, nich nie byłoby radia. I to chyba jest dosyć istotne, bo radio jest kameralne swojej produkcji, dlatego że dzisiejsze radio to jest wydawca, wydawczyni wydawca, właśnie moja wydawczyni za szybą. O uśmiecha się, uśmiecha się, mam nadzieję, do nas, prowadzący i autorzy poszczególnych materiałów. I, i o, realizator, przepraszam, realizatora. I to jest, ta, to jest ta ekipa, która tak naprawdę produkuje bezpośrednio ten program. No oprócz tego cała technika, która jest związana z emisją, czyli z tym sygnałem, który jest przesyłany dalej, który jest emitowany i dzięki temu słuchać nasz, nas mogą słuchacze. Radio będzie trwało? Myślę, że tak, choć e, oczywiście, e, oczywiście trwają teraz debaty, czy, czy dyskusje nad tym, na ile e, to jest radio, a na ile to jest audio, prawda? A na, ile to jest, a na ile to jest taka, taka struktura dźwiękowa? BBC na przykład no, to jest organizacja ogromna i do tego jeszcze radiowo-telewizyjna i internetowa, bo mają ileś serwisów tych dodatkowych, takich już sieciowych powiedziałbym. No to e, trwa dyskusja, e, trwa dyskusja czy to ma być razem czy osobno i w rezultacie kilka lat temu, w 2017 roku, jak dobrze pamiętam, stworzono taką strukturę BBC Sound, czyli BBC Dźwięki. I tam jest wszystko, co dotyczy dźwięku i radio analogowe. I radio cyfrowe. I internet. I podcasty. No, wszystko, co można wyobrazić, a co dotyczy, jak powiedziałem, dźwięku. No, miejmy nadzieję, że y, internet, y, że te nowe technologie, y, na, a przede wszystkim sztuczna inteligencja nie zabierze nam radia i nie będzie takiej sytuacji, że na miejscu prowadzącego albo gościa będzie siedziała sztuczna inteligencja i to ona nas będzie tutaj zabawiała czy edukowała. Ale ja jeszcze powiem jedną rzecz, bo to jest bardzo istotne. W internecie znalazłem manifest seniora i... Autorem tego manifestu seniora jest właśnie Stanisław Jędrzejewski, profesor Stanisław Jędrzejewski. I powiem, że bardzo mi się ten manifest seniora podoba. No i jak radio powinno mówić do seniorów i jak powinno rozmawiać z seniorami? Nic tak bardzo mnie de nie denerwuje, jak mm, termin senior. To przepraszam. Ponieważ... No to jest człowiek starszy. Nawet człowiek w wieku podeszłym. Ale senior ma coś takiego jakby to powiedzieć, co ma wywołać jakąś taką nie wiem, nie, nie, może nie litość, ale, ale, co, ale coś, coś jest takiego szczególnego w tym terminie, który mnie Odrzuca. Więc wolałbym nie używać tego m, określenia. Ja znalazłem kiedyś takie określenie. Dojrzali no, do aktywności. No na przykład. To już lepiej. No, nawet o wiele lepiej. Niż senior. Poza tym drażni mnie to. I dałem temu wyraz w manifestie. Jak... Um, no o, oczywiście ludzie starzy, y, częściej korzystają z pomocy, y, czy z, y, z, no, nazwijmy to pomoc, y, czy z interwencji lekarskich, niż ludzie młodsi, prawda? Ale też są tam wyróżniani poprzez takim, taką nadmierną nawet opiekę nad, e, nad nimi. na I to, I to nie, można, nie tyle ze strony nawet lekarza, ale ze strony tego personelu niższego, to pielęgniarek na przykład. Podczas gdy ludzie nawet w podeszłym wieku sobie doskonale radzą. E, to samo można powiedzieć o mediach, zwłaszcza o nowych mediach. Są ludzie, starzy, którzy sobie doskonale radzą w tym nowym świecie, w świecie mediów. I coś zauważyłem coś takiego, ja uczę jednak ciągle, mam studentów w jednej z uczelni warszawskich w Akademii Leona Koźmińskiego, jednej z czołowych albo nawet czołowej po prostu m, m, przepraszam za, za, za reklamę e, uczelni niepublicznych. Ale nie o tym chciałem powiedzieć, tylko powiedzieć o jak studenci się zachowują wobec wykładowców. Jeżeli wykładowca jest o wiele starszy niż studenci, to każdy jego błąd jest uważany za E, e, e, przeja wykluczenia cyfrowego za jego nieumiejętność albo brak kompetencji. Gdy te same błędy robi kolega, student, albo młodszy wykładowca, no to to jest błąd, prawda? To nie jest brak kompetencji. Więc m, m, namawiam i ludzi starych, i ludzi młodych, żeby Oczywiście, biorąc pod uwagę te różnice wieku i różne inne jeszcze czynniki, które wynikają z tych różnic wieku, traktowali to, to jako coś normalnego. Każdy z nas będzie kiedyś człowiekiem starym. Dziękuję serdecznie profesor Stanisław Jędrzejewski, były dyrektor pierwszego programu Polskiego Radia. Dziękuję bardzo. Pomówmy o tym. Powtórka programu. Samo zdrowie.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 takich czynnościowych badań mózgu. Chcieliśmy lepiej poznać te mózgowe mechanizmy odpowiedzialne za kompulsywność seksualną i okazało się nagle, że w ciągu paru tygodni kilka tysięcy osób nam się zgłosiło z chęcią wzięcia udziału w takich badaniach. Oczywiście to trzeba brać pod uwagę, że zgłasza się tylko pewien odsetek osób, które mają problem, ale to dobrze odzwierciedla zapotrzebowanie i dobrze odzwierciedla, że jednak problem jest częsty, a przede wszystkim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 No właśnie, ja chciałam zadać pytanie, jakie jest podłoże? Rozumiem, że nie mm -hmm. ma jednej przyczyny takich kompulsywnych zachowań seksualnych. Mm -hmm. Znaczy problem tak. No zdecydowanie wydaje się być złożony. Trudno wskazać jedną przyczynę. To nie jest na przykład wynikające z mutacji, dajmy na to jednego mm -hmm. genu. Chociaż czynniki genetyczne też mogą leżeć u podłoża podatności na utratę kontroli nad impulsami, nad zachowaniami. Ale przede wszystkim może nie tyle przyczyna, bo przyczyn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 kompetencji społecznych albo jeszcze bardziej są yy, rośnie taka przepaść między tym, co widzą w tym świecie wirtualnym, cyfrowym, pornograficznym, a tym, co spotykają rzeczywistości. Więc tej, jakby, kompetencje wejścia w relacje czy w ogóle, na, potem, nawet w ogóle, jeżeli chodzi o kontakt seksualny, tak naprawdę jeszcze bardziej maleją. Yy, podobnie yy, osoby, które już są w związkach, mogą coraz częściej doświadczać problemów dysfunkcji seksualnych. Yy, może być też bardzo duży dysonans tego, w jaki sposób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 Powtórka programu. Zmiana klimatu.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 turystów, więc delfiny się głodzi, co prawda organizacje skupiające delfinaria piszą o tym, że delfin musi dostać w ciągu doby tam określoną ilość pokarmu, ale jeśli o tym muszą dawać w swoich, swoich rekomendacjach, jak muszą o tym pisać to znaczy, że jest z tym problem prawda mhm. No bo y, inaczej dosyć trudno jest delfiny zmusić do inaczej niż głodem do określonych zachowań, a ponieważ są to zwierzęta inteligentne, więc troszko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 więc tutaj jest szereg problemów właśnie które ten dobrostan można powiedzieć drastycznie obniżają. Chciałem powiedzieć o tych społecznych potrzebach, bo one są no, takie dosyć zaskakujące, nie każdy sobie zdaje z tego sprawy. No bo można delfiny by powiedzieć żyją... z drugiej strony, wejdę w słowo, że no przecież w tych hmm. delfinariach, że one nie żyją same, no, są inne delfiny także, no więc może te więzi społeczne hmm. mogą tworzyć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 warunków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 Więc to jest bardzo różnie. Natomiast odławia się je takimi źródłami. odławiania są miejsca, zwłaszcza tam, gdzie odławia się jeszcze na mięso, czyli na przykład w Kadżii w Japonii, gdzie co roku są takie krwawe, nazwijmy to widowiska. Delfiny są zapędzane też za pomocą silnego hałasu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 w Polsce były próby e, powstania delfinariów, dwie takie próby pamiętam i dzięki presji społecznej e, również e, udało się zapobiec tym w ogóle pomysłom zupełnie, e, zupełnie irracjonalnym i niepotrzebnym. Jakie są inne miejsca, których e, takie tury związane z turystyką, no jest wiele takich miejsc. W Polsce e, chyba to są jednak papugarnie, które się w pewnym momencie bardzo rozpowszechniły, to znaczy takie ekspozycje ptaków interaktywne gdzie człowiek może mieć, może mieć z tym ptakiem kontakt.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 jak, y, reklamują się jak ośrodki ratowania, a w rzeczywistości no, są takim przemysłem, y, nazwijmy to, przerobu zwierząt. Więc tych różnych y, atrakcji jest y, sporo i niektóre tak, niestety, takie jak jazdy na słoniach czy kąpiele ze słoniami, no, cieszą się sporą sporą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 Większość ogrodów tak, żeby do tej listy można było zawieczyć. No Dużo jest ogrodów, nie chcę tutaj, ale, ale niestety prywatnych, Aha. to znaczy no, takich biznesów po prostu opartych na, czy też wszelkie mini-zoo, gdzie ten dobrostan jest, jest naprawdę bardzo, bardzo niski. Do EAzy, czyli takiej organizacji w Europie, która skupia ogrody, powiedzmy, gdzie te kwestie dobrostanu w jakimś stopniu,